Radio posiadłość. Mówi Radioposiadłość Słuchacie, Radio posiadłość.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 ruchomości oczami eksperta. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Dziś w programie, jak zwykle przy muzyce, duża dawka informacji, ofert, porad i sugestii. Zapraszamy! Takich tajemnych wycieczek Sam słowa ubieram doskonale Resztę stanowi moja dziewczyna Tylko ona jest jak jedwab Lubię jej farbowane rzęsy Piegi i policzki i blade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 847-647-4000 W internecie posiadłość.com 847-647-4000 Bezpieczna droga do closingu. Tom Dudziński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 Święto Dziękczynienia Thanksgiving już za kilka dni. Kołatek Bakery oferuje Państwu organiczne indyki bez nadzienia z nadzieniem mięsnym, mięsno-warzywnym oraz nadzieniem owocowym. Oferuje również indyki w zalewie winnej według domowej własnej receptury państwa kołatek. W ofercie też różne inne potrawy specjalnie przygotowane na święto dziękczynienia. Kołatek Bakery to jedyne na Poloni organiczne delikatesy. Serdecznie zapraszamy, sklep mieści się przy Harlem tuż na północ od ulicy Grand. Dokładny adres to 24 45 North Harlem Avenue w Chicago. Sklep otwarty jest od 7 rano do 9 wieczór. Wygodny parking z tyłu sklepu. Kołatek Bakery zaprasza. 2445 45 North Harlem w Chicago. Kołatek Bakery to jedyne zdrowe, organiczne delikatesy na Polonii. Zapraszamy.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 Siódmą, górą, za siódmą, że kto jest ty zamieniasz na pryzarze. Nie bądź się wlecze, wyblakłe słońce, oświetla ludzkie, wyblakłe twarze. Więc choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech ta Uwaga! Intencją segmentu prawnego magazynu Posiadłość nie jest udzielanie porad prawnych. Informacje przekazywane na antenie radiowej mają jedynie charakter informacyjny. Prawa egzekucji hipotecznej w stanie Illinois. Oto ogólny obraz procesu egzekucji długu hipotecznego, czyli sądowej konfiskaty nieruchomości. Egzekucja długu hipotecznego w stanie Illinois ma charakter prawny, to znaczy odbywa się poprzez sądy. Wyrok egzekucyjny długi hipotecznego można uzyskać w zaledwie 90 dni, zakładając dostarczenie wezwania wszystkim pozwanym w pierwszej instancji i zakładając brak sprzeciwu ze strony pozwanego. Ze względu na 90-dniowy okres przywrócenia, począwszy od daty dostarczenia pozwu, nie można zatwierdzić wyroku przed tą datą. Ze względu na statutowe okresy prolongaty, sprzedaż może nie nastąpić przez okres od 1 do 3 miesięcy po zatwierdzeniu wyroku o egzekucji nieruchomości. W niektórych przypadkach sąd może przedłużyć okres możliwej spłaty długu. Okres przed egzekucją długu hipotecznego. Zanim pożyczkodawca wyegzekwuje od pożyczkobiorcy wykup obligacji i dług hipoteczny, należy przeprowadzić badanie stanu prawnego nieruchomości. Jakikolwiek zastaw, który się pojawia przed zastawem pożyczkodawcy, należy rozwiązać przed egzekucją hipoteki, bo w przeciwnym razie kupujący przy sprzedaży przejmie nieruchomość wraz z wyższą rangą zastawem. Wszyscy zastawnicy niższej rangi muszą być wymienieni jako pozwani w procesie egzekucyjnym pożyczkodawcy, aby można być pewnym, że uzyskany wyrokiem sądowym tytuł własności jest czysty. Oto proces sądowy. Wobec niedotrzymania warunków umowy przez pożyczkobiorcę Pożyczkodawca może złożyć pozew, aby dokonać egzekucji hipoteki za pomocą sądu. Pozew jest następnie dostarczony pożyczkobiorcy i wszelkim innym pozwanym. Jeżeli pozwanego nie można odnaleźć, prawo Illinois pozwala na powiadomienie za pomocą publikacji. W momencie otrzymania zawiadomienia pozwany ma 30 dni, aby złożyć odpowiedź w sądzie. Jeżeli pozwani nie zdołają odpowiedzieć, sąd na życzenie wydaje nakaz o niestawieniu się. Jeśli pożyczkobiorca lub jakiś inny zastawnik złoży odpowiedź kwestionując egzekucję hipoteki, strony mogą rozstrzygać sprawę na drodze sądowej i ewentualnie może dojść do procesu. W momencie wydania wyroku na korzyść pożyczkodawcy, pożyczkobiorca ma statutowy 90-dniowy okres na zapłacenie długu, zanim może odbyć się sprzedaż nieruchomości na aukcji. Sąd może skrócić ten okres do 30 dni, jeżeli nieruchomość została porzucona. Sąd ma też prawo przedłużyć okres na zapłacenie długu. Sprzedaż przez szeryfa Data sprzedaży musi nastąpić po wygaśnięciu stosownego okresu na zapłacenie długu. Ogłoszenie o sprzedaży przez szeryfa jest zamieszczone w lokalnej gazecie powiatu, w którym znajduje się nieruchomość. Raz na tydzień przez trzy tygodnie. Nie krócej niż 7 dni po opublikowaniu ostatniej wiadomości o sprzedaży odbywa się sprzedaż przez szeryfa. Pożyczkodawca podaje cenę wywoławczą, która jest zazwyczaj pełną kwotą, jaką pożyczkobiorca był winien pożyczkodawcy. Osoba oferująca najwyższą cenę podczas sprzedaży otrzymuje certyfikat zakupu. Po sprzedaży szeryf lub oficer dokonujący sprzedaży musi sporządzić raport o sprzedaży w ciągu 10 dni. Należy wówczas złożyć wniosek o potwierdzenie sprzedaży i sprzedaż musi być potwierdzona przez sąd. Po sądowym zatwierdzeniu sprzedaży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 957 7300 Podnosimy Cię upadamy, gubimy i znów szukamy. Odchodzimy, wciąż powracamy. Po drodze tam, gdzie zmierzamy, zaraz. WIADOMOŚCI Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI Czas na wiadomości tygodnia. Duże i niedrogie rynki realnościowe. Posiadanie domu w dużym mieście może być wspaniałą rzeczą. Minusem jednak jest to, że każdy dom jaki znajdziesz będzie prawdopodobnie stosunkowo drogi. Jednak nie musi tak być w każdym mieście. Firma Kiplingers oferująca usługi z zakresu indywidualnego doradztwa finansowego opublikowała artykuł, w którym przedstawia parę większych miast z niższymi kosztami utrzymania. Uczeni zbadali ogólne koszty utrzymania oraz wartość domów i dochody gospodarstw. Jakimi kryteriami się kierowali? Liczba mieszkańców tych miast musiała być wyższa niż 250 tysięcy. W pierwszej piątce znalazły się takie miasta jak Tulsa, Oklahoma, Nashville, Tennessee, Omaha, Nebraska i Columbus, Ohio. Na pierwszym miejscu uplasowało się Memphis w stanie Tennessee, gdzie koszty utrzymania są prawie o 15% niższe od średniej krajowej. Mediana wartości domu, czyli cena poniżej której sprzedano 50% domów, a drugą połowę powyżej wynosi obecnie 98 tysięcy dolarów, czyli o 46% mniej niż ogólnokrajowa mediana. Wzrost refinansowania kredytów hipotecznych Podobno trawa jest zawsze bardziej zielona po tej drugiej stronie lub po polsku wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. No cóż, czasami faktycznie tak naprawdę jest. Właściciele płacący wyższe raty kredytu hipotecznego chętnie korzystają z możliwości refinansowania. W październiku raty kredytów hipotecznych spadły do najniższego poziomu od 17 miesięcy. W zasadzie średnie stałe oprocentowanie 30-letniego kredytu wynosiło mniej niż 4,2%. To jest bardzo mało, najmniej w tym roku. A zatem, jak można się spodziewać, ilość wniosków o refinansowanie kredytów hipotecznych wzrosła prawie o 19% w okresie od września do października. Jest to największy wzrost od 8 miesięcy według branżowego serwisu housingwire.com. Tymczasem eksperci twierdzą, iż popyt na kredyty hipoteczne wzrośnie ze względu na poprawiającą się sytuację na rynku pracy, wzrost płac i łagodniejszą politykę kredytową. Osobowość, a miejsce zamieszkania. Istnieją nowe dowody na ścisły związek pomiędzy naszą osobowością, a decyzjami podejmowanymi w momencie zakupu nieruchomości. W zależności od tego, jaką osobą jesteśmy, nasze działania są w pewnym stopniu przewidywalne. Takie są wnioski z niedawno przeprowadzonego badania, opublikowane w czasopiśmie Journal of Behavioral and Experimental Economics. Naukowcy przyjrzeli się różnym cechom osobowości, takim jak uzdolnienia artystyczne, zorganizowanie, nerwowość czy wspaniałomyślność. Zbadali oni, które cechy dominowały u badanych osób i następnie zestawili je z wyborami i preferencjami mieszkaniowymi tych samych osób. Według gazety The Wall Street Journal istnieje między nimi ścisły związek. Na przykład neurotycy wolą być właścicielem domu niż czyimś lokatorem. Dlaczego? Według naukowców powodem jest to, że neurotycy niezbyt lubią zbyt duże ryzyko. Odkryli też, że osoby skrupulatne preferują kredyty ze stałym oprocentowaniem. Ludzie mili, i ekstrawaganccy wolą inwestycje w nieruchomości od kupowania akcji, a osoby uważane za bardziej otwarte preferują niższy wskaźnik LTV, czyli większy wkład własny i mniejszą hipotekę. Optymizm na rynku nieruchomości jest bardzo duży. Ożywienie na rynku realnościowym jest coraz większe, a to sprzyja wzrostowi zaufania i optymizmu wśród osób poszukujących domu. Wyniki ankiety niedawno przeprowadzonej przez biuro maklerskie Prudential Real Estate pokazują, że większość konsumentów spodziewa się poprawy sytuacji na amerykańskim rynku nieruchomości. 78% badanych ocenia ten rynek pozytywnie, co oznacza wzrost o 26% od momentu przeprowadzenia tej ankiety po raz pierwszy w 2011 roku. W międzyczasie 82% konsumentów uważa, że rynek realnościowy zmierza we właściwym kierunku. Według ekspertów taki poziom optymizmu w połączeniu z niskim oprocentowaniem kredytów hipotecznych może doprowadzić do nagłego wzrostu zakupu nieruchomości pod koniec tego roku. 58% respondentów uważa, iż niższe oprocentowanie jest główną przyczyną ich obecnego zainteresowania rynkiem nieruchomości. Zmiany gospodarcze będą korzystne dla rynku realnościowego. Jeśli śledzicie sytuację na rynku nieruchomości, to wiecie, że dobra koniunktura sprzyja rozwojowi tego rynku. Ma to sens, ponieważ kiedy Amerykanie mają pracę, posiadają również pieniądze i przeznaczają te pieniądze na spełnienie amerykańskiego snu o posiadaniu domu. Dlatego też ekonomiści ufają, że sytuacja na rynku realnościowym poprawi się. Według głównego ekonomisty giganta hipotecznego Freddie Mac zmniejszenie bezrobocia powinno spowodować niedługo wyższe dochody. Jednak jego zdaniem musimy najpierw stawić czoła kilku wyzwaniom. Spodziewa się on także wzrostu liczby nowych domów oraz przeprowadzanych remontów. Ożywienie na rynku powinno rosnąć przy równoczesnym wzroście zaufania konsumentów. Stabilizacja wzrostu cen nieruchomości. Tempo wzrostu wartości nieruchomości jest coraz bardziej zrównoważone. Według agencji Associated Press ceny nieruchomości wzrosły we wrześniu o 5,6% rok do roku. Wskaźnik ten wciąż maleje. W lipcu wynosił 6,8%, a w sierpniu 6,4%. Firma analityczna CoreLogic, zbierająca informacje z rynku nieruchomości, spodziewa się, iż wzrost Prosty, rok do roku będą poniżej 5% za rok. Są to warunki sprzyjające transakcjom na rynku nieruchomości, na którym sytuacja się stabilizuje. Pozwala to stałym nabywcom zmienić inwestorów. A to przyciąga uwagę osób, które są bardzo ostrożnie nastawieni do wejścia na rynek do zakupu nieruchomości po raz pierwszy. Pamiętając o tym wszystkim zauważmy, że ceny wzrosły we wrześniu we wszystkich Stanach. Wartość nieruchomości pobiła nowe rekordy w Stanach Colorado, Północna Dakota, Południowa Dakota i w Teksasie. Szukanie domu jest długotrwałym procesem. Każdy, kto kiedykolwiek zdecydował się na zakup nieruchomości, wie, jak ekscytujący jest to proces. Jest na co czekać, ale wymaga on również cierpliwości i zaangażowania. Harris Bank opublikował wyniki niedawno przeprowadzonej ankiety, które pokazują, ile wysiłku trzeba włożyć w poszukiwania domu. Raport pokazuje, iż Amerykanie planujący zakup domu odwiedzają średnio 10 nieruchomości przed sfinalizowaniem Transakcji. Ponad połowa spędza na poszukiwaniach do 6 miesięcy. Jednak ich motywacja jest silna. Według ankiety 52% osób obecnie zainteresowanych zakupem nieruchomości wierzy, że znajdą swój wymarzony dom w cenie, na jaką mogą sobie pozwolić. Pokolenie wyżu demograficznego zostaje w swoich domach. Coraz więcej osób urodzonych podczas wyżu demograficznego Decyduje się pozostać w swoich domach. Zamiast przeprowadzać się na południe do jednego ze słonecznych stanów na emeryturę, większość Amerykanów między 50 a 70. rokiem życia wybiera pozostanie w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania. Takie są wyniki badania przeprowadzonego niedawno przez Demand Institute, grupę non-for-profit, badającą rozwój popytu konsumenckiego. Według raportu 63% osób urodzonych podczas wyżu demograficznego planuje pozostać na emeryturze w swoim dotychczasowym domu. Przede wszystkim ze względu na zaciągnięte kredyty hipoteczne. Średnia wartość kredytu Pozostałego do spłaty przez to pokolenie wyniosła w zeszłym roku 118 tysięcy dolarów. To dużo więcej niż w poprzednich latach. W 1992 roku ta kwota wynosiła niecałe 50 tysięcy dolarów. Skoro jednak, jak mówiliśmy, 63% osób urodzonych podczas wyżu demograficznego planuje się nie przeprowadzać. Co będzie zresztą? Cóż, pozostałe 37% planuje przeprowadzkę. CNN Money donosi, iż pokolenie to kupi domy w ciągu najbliższych pięciu lat, a łączna wartość tych domów, uwaga, wyniesie aż 2 biliony dolarów.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 There's no peace of mind the place you see Riding on Lakeshore Drive And there ain't no road just like it Anywhere I found Running south on Lakeshore Drive Heading into town Just slipping on my own Ride from the Gold Coast back makes you show your pleasure bound And it's four o'clock in the morning and all the people have gone away. Just you in your mind to Lakesho're your drive, and legs, tomorrow is another day. And the sun shines fine in the morning time. Tomorrow is another day. Wiadomości z rynku nieruchomości. Co należy, a czego nie należy brać pod uwagę przy wycenie Twojego domu? Zamierzamy teraz poruszyć jedną z najtrudniejszych kwestii, jaką jest cena. Za ile powinieneś sprzedać swój dom? Jeśli myślisz o sprzedaży domu, prawdopodobnie masz już pewne rozeznanie co do jego wartości. Zanim ustalisz jednak ostateczną cenę, powinieneś sobie uświadomić, że prawie każdy uważa, iż jego dom jest wart więcej niż w rzeczywistości. To dlatego, że wszyscy kochamy swoje domy. A zatem oczywistym jest, że wszystko, co w waszym domu tak kochacie, sprawia, iż jest dla was on wart więcej niż inne domy w sąsiedztwie. Prawda? Cóż, no dobrze, być może, ale zazwyczaj tak po prostu nie jest. W rzeczywistości bardzo często większość właścicieli posługuje się tak zwaną błędną matematyką, by obliczyć wartość swojego domu. Jest to całkowicie naturalne, logiczne i wszyscy tak robimy. Jednak jeśli przyjrzeć się temu uważnie, sami dojdziemy do wniosku, że twoja wycena nie jest spójna. A zatem przyjrzyjmy się, czego nie robić podczas obliczania wartości domu. A co potem? Zobaczymy, co powinniście zrobić, by wyznaczyć właściwą cenę. Pierwsza rzecz. Pamiętasz, kiedy stałeś przed swoim domem grabiąc trawnik? Jeden z sąsiadów zatrzymał się. Powiedział, że twój dom jest taki piękny, że sprzedasz go za więcej niż jakikolwiek inny dom w okolicy. Utkwiło ci to w pamięci. Jest to jedno z najczęstszych doświadczeń właścicieli domów. Jest to tylko zwykła uwaga dotycząca wartości twojego domu, a jednak zapada ci głęboko w pamięć. Ty zacięcie się tego trzymasz. Błędna matematyka. Czyżby? Komplement Twojego sąsiada był tylko po prostu komplementem niepopartym żadną konkretną kwotą. No dobrze, a co powiesz na to? Być może sądzisz, że wartość Twojego domu zależy od sumy, jaką za niego zapłaciłeś, plus koszt remontów, jakie wykonałeś. To rozumiem. A zatem zapłaciłeś 300 tysięcy. Następnie wyremontowałeś kuchnię, wydając kolejne 30. Zatem... Teraz spodziewasz się dostać przynajmniej 330 tysięcy dolarów. Cóż, chociaż nowa kuchnia podnosi atrakcyjność domu i może podnieść również jego wartość, wydanie 30 tysięcy dolarów nie dodaje automatycznie 30 tysięcy dolarów do wartości Twojego domu. Możesz dostać 10 lub 20 tysięcy albo nic, jeśli po tym remoncie Twój dom po prostu dorównał poziomem do innych domów w okolicy. Wreszcie być może oczekujecie sporego zysku od sprzedaży domu. Myślicie na przykład o zakupie większego domu i przydałaby się Wam większa sumka, by go zrealizować. Albo może macie jakieś zaległe płatności do zrealizowania po zamknięciu transakcji. Myślicie sobie więc, że na pewno sprzedacie swój dom za kwotę, która umożliwi Wam spłaty wszystkich długów. Niezły plan. Powodzenia. Sam fakt, iż chcielibyście dostać określoną sumę, albo że jej potrzebujecie, nie oznacza, że tak się stanie. To tylko kolejny przykład błędnej matematyki, ale nie bądźcie dla siebie zbyt surowi. Taka jest po prostu nasza natura. Wszyscy mamy jakieś nadzieje i marzenia i wszyscy mamy plany dotyczące nas samych i naszych rodzin, a sprzedaż domu może tylko pomóc nam je urzeczywistnić. Możecie jednak mieć lepszą szansę wprowadzenia tego wszystkiego w życie, jeśli zapomnicie o błędnej matematyce. Teraz, kiedy omówiliśmy już wszystkie rzeczy, które powinniście ignorować podczas prób ustalenia właściwej ceny Waszego domu, porozmawiajmy o tym, co powinno być brane pod uwagę przy robieniu wyceny. Informacje rynkowe. To je możemy nazwać dobrą matematyką. Tak, to prawda. Rzetelne i aktualne informacje dotyczące Twojego lokalnego rynku. Nie rynku krajowego czy regionalnego, a nawet... Twojego miasta. Niepodważalne fakty dotyczące Twojego sąsiedztwa. A jak najlepiej pozyskać takie informacje? Zadzwoń do swojego agenta. Po angielsku nazywa się je COMPS. Chodzi o domy o standardzie porównalnym z Twoim domem. Zadaniem agenta jest znalezienie nieruchomości podobnej do Twojej, która niedawno została sprzedana. Gdy poznasz jej cenę sprzedaży, będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać. Zbierając informacje na temat tych podobnych nieruchomości, agenci szukają domów w Twojej okolicy. Domów podobnej wartości z taką samą liczbą sypialni z łazienkami, podobnym standardem wyposażenia, położonych na działkach podobnej wielkości do Twojej. Jeśli udało się znaleźć identyczne nieruchomości jak Twoja, to zadanie jest proste. Najczęściej jednak różnią się one trochę detalami. Twój agent weźmie również te różnice pod uwagę. Na przykład... Jeśli podobne domy mają trzy łazienki, a Twój ma jedną, prawdopodobnie Twoja cena będzie musiała być trochę niższa. Jeśli Twój dom ma taras, a inne nie, możesz zażądać trochę więcej. Najlepsze zestawienia to informacje o cenach niedawno sprzedanych domów, ale też tych, które nie zostały sprzedane lub były wycofane z rynku. Dlaczego? No cóż, sprzedane domy dadzą Ci pojęcie o tym, jaka aktualnie jest umowna wartość podobnych nieruchomości. Oferty wycofane z rynku będą dla Ciebie informacją na temat zbyt wysokiej ceny, której nikt nie był skłonny zapłacić, przynajmniej za standard, w jakim właściciele próbowali sprzedać swoje domy. Z kolei najgorsze zestawienia to informacje o domach, które dopiero zostały wystawione na sprzedaż lub tych, które zostały zarezerwowane dla konkretnego kupca. A to dlatego, że nie znasz ceny sprzedaży. W obu tych przypadkach cena może jednak ulec zmianie do momentu sfinalizowania transakcji. Bądź zatem ostrożny, korzystając z takich informacji. Zatem pracując z agentem nie będziesz musiał zgadywać, nie będziesz brał sum z kapelusza i nie będziesz posługiwał się błędną matematyką. Będziesz za to miał prawdziwe dane rynkowe, które pomogą Ci zdecydować za ile sprzedasz swój dom. Jeszcze jedno. Od kilku lat na rynku obserwujemy wzrost cen. Kiedy Twój agent przeanalizuje dane, może się okazać, iż rzeczywista wartość Twojego domu jest jednak wyższa od sumy, jaką sobie wymyśliłeś. I co? No tak, to naprawdę dobra matematyka. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które łatwo można wpaść sprzedając dom lub mieszkanie. Jak wycenić dom, aby nie stracić?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 Sześć cztery siedem cztery tysiące.